Wrócić, wrócić do siebie, wrócić do prawdy o sobie, wrócić do swojego imienia. Kto mi powie, jaki ja mam być? Tak naprawdę, kim ja jestem? Bo powtarzam, myśmy się już troszeczkę pogubili w tym wszystkim. Tak się to wszystko po grzechu pierworodnym zakręciło. I dzisiaj często ludzie pytają świata, kim ja mam być. Kobiety pytają o swoją tożsamość świata. Kim ma być kobieta dzisiaj, taka Kobieta XXI wieku. I co odpowiada świat? Jak to, jaki ma być? Ma być jak facet. O, jeździć samochodem jak facet, wbijać gwoździ jak facet, pić wódkę jak facet, przeklinać jak facet. Ma być czwartek, Proszę zwrócić uwagę, że patrząc z pewnego punktu widzenia, wiele kobiet postawiał sobie za cel stać się jak facet. Ja, proszę Państwa, nie wierzyłem własnym uszom, kiedy z dwa lata temu usłyszałem w Radio 6 na Trójce w Wiadomościach Wielki sukces kobiet w Polsce. Słucham, co takiego? Od dziś kodeks pracy pozwala kobiecie pracować w kopalni na dole i fedrować. No, wielki mi sukces. Dziękuję za taki sukces. Tak samo młode dziewczyny pytają. Co to znaczy dzisiaj być taką pełną, młodą dziewczyną atrakcyjną? Jak to co? Musisz stracić dziewictwo. Jak jesteś dziewicą, to jesteś beznadziejna. Jak stracić dziewictwo, to jesteś kobietą. Na litość boską. Od jednego stosunku mam się stać kobietą. To takie proste, to jest ubliżające dla kobiet. Co to jest prawdziwy facet? No taki, co zmienia kobiety jak rękawiczki, co bije żonę, panuje w domu nad sytuacją. To jest facet? To jest dziecko, a nie facet. Kim mam być? Kto mi powie, jaki ja mam być? Jak ksiądz? Kim ja mam być? Co to znaczy ksiądz być, księdze? Otóż, kochani, to nam tylko powie Pan Bóg, bo On nas stworzył, On nas wymyślił. Pismo Święte mówi, przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty mnie znasz, ja siebie sam nie znam, Ty mnie znasz. I ty mi możesz powiedzieć, kim ja jestem, jakie jest moje powołanie, gdzie ja odnajdę samego siebie i spokój serca. I Bóg to mówi, mówi nam to przez Biblię. Stworzył człowieka mężczyzną i kobietą. I to jest pierwsza informacja. Mężczyzną albo kobietą. Trzeciej wersji nie ma. I, i proszę zwrócić uwagę, że Pan Bóg, który jako taki nie jest ani mężczyzna, ani kobietą jest duchem doskonałym, Stwarzając mężczyznę i kobietę rozdzielił swoje cechy, pewne swoje cechy dał je mężczyźnie i one się nazywają męskie, a pewne swoje boskie cechy dał kobiecie i one się nazywają kobiece, niewieście cech. I teraz przyjrzyjmy się temu, Księga Rodzaju nas tutaj wprowadza jak instruktaż doskonały w to, gdzie myśmy się narodzili, gdzie jest nasz dom rodzinny. Tak mnie to zachwyciło, przeczytałem to i wielu z was na pewno oczywiście zna książki Edricza, Dzikie Serce. On tam napisał, że te pierwsze słowa o stworzeniu człowieka, mężczyzny mówią tak wiele, że mężczyzna został stworzony poza rajem. Jeszcze nie było ogrodu Eden, świat był dziki, nieokiełzany, trzeba było kopać rowy melioracyjne, kombinować jak tu te wodospady powstrzymywać, trzeba się było z ziemią zmagać. I tam został zrodzony mężczyzna. Panowie, to jest nasze miejsce narodzenia. Dzikość, kreacja, kombinowanie, zmaganie się, siłowanie się. Wtedy jesteśmy sobą. Pamiętacie, jak byliśmy dziećmi? A jakby tego karbidu nasypać do butelki i tak podhajcować trochę. Ale się o oczy świeciły. Jak żeśmy wchodzili do dziadka czy do wujka do warsztatu na wsi, tym młotkiem można było nasuwać i brudzić łapy i skombinować, a jakbyśmy tutaj ten prąd podprowadzili na lewo, żeby ten licznik ominąć to jest zmaganie się z problemami nie jest mężczyzny miejscem werysalka z pilotem w ręku i z browarem w drugim dlatego panowie są wściekli co tak siedzisz przed tym telewizorem odczep się ode mnie, co się czepiasz bo dotknęłyście panie w czuły punkt on wie, że to nie jest jego miejsce panowie jakby piją parę kieliszków to pamiętasz wojsku 63. Up. staliśmy. Ach, mróz był 20 stopni. Popatrzcie, jak się panom wtedy szklą oczy. Pamiętasz wtedy, jak nas przegonili na tym poligonie? Z ostrych żeśmy walili. Ależ to były czasy. I płaczą, płaczą, bo to jest ich serce. Bo to jest ich serce. Walka, zmaganie się. To jest sukces mężczyzny. Pamiętam, jeden Pan mi to opowiadał, że ma takie najpiękniejsze 3-4 dni w roku, jak z kumplami za zezwoleniem żony jadą na Mazury, szukają najbardziej obskurnego ośrodka wczasowego, tam biorą najbardziej obskurny domek i proszę księdza, jemy przez 6 dni tłuste, niezdrowe mięcho i gadamy po noc o naszych głupich rzeczach i wycieramy ręce w koszulę I nikt nam nic nie mówi i rzucamy za siebie kości, a potem ostatniego dnia wszystko sprzątamy elegancko i wracamy do domu i już czekam cały rok, żeby znowu pojechać i siedzieć przy ognisku do rana. Za tym tęsknimy, panowie. A świat chce nas, już nie użyję tutaj mocnego słowa, pozbawić tego. Chce, świat chce się zapiąć w garnitur, w krawacik, rozpisać, czy co, o której godzinie dnia masz robić, masz być zaprogramowany. Popatrzcie, panie, jak mówicie, przyszedł nowy facet dzisiaj do pracy. Jaki on jest? Miły, taki grzeczny jest, a kobiety chcą niegrzecznych facetów, niezłych moralnie, niebezpiecznych, nieokiełzanych, dzikich, wojowniczych, walecznych. Tak Pan Bóg stworzył mężczyznę, kochani, tak Pan Bóg stworzył mężczyznę. To jest pierwsza rzecz. Poza tym druga rzecz, że jak Pan Bóg stwarza, to rozdziela, oddzielił ciemność od światłości. Oddzielił niebo od ziemi, oddzielił morze od lądów, oddzielił ptaki od gadów. Pan Bóg rozdziela, oddzielił mężczyznę od kobiety. Co chce zrobić szatan? Szatan chce zmieszać. Szatan właśnie miesza, Pan Bóg różnicuje, stwarza przez, poprzez różnicowanie, a szata, szatan chce zmieszać. Ile razy dzisiaj się idzie ulicą, idzie, idzie dwóch, dwóch dwoje ludzi. Czek, patrzy, faceci? Nie. Kobiety? Nie. Ojciec z synem? Nie. Bo jeden ma kaczera Donalda i drugi ma kaczera Donalda. Jeden ma krótkie spodnie i drugi ma krótkie spodnie. Wchodzę na uczelnię, stoją dwie kobiety. Wiem, że jedna z nich jest wykładowcą, druga jest studentką, Ale która jest wykładowczynią? Jedna ma mini sukienkę i druga ma mini. Jedna pali papierosa i druga pali papierosa. Dawniej profesora od uczelni, ucznia się odróżniało natychmiast. Teraz są z tym kłopoty. Mężczyzna od kobiety odróżnić. Ojca od syna odróżnić. Zamieszać. Żebyśmy się niczym nie różnili. Żebyśmy wszyscy byli tacy sami. Dlatego niektórzy tak płaczą, że ci księża w tym celibacie się męczą. Żeby oni mieli żony, tak jak wszyscy, żeby tak żyli na osiedlach, a oni siedzą na tych plewaniach i nie wiadomo, co tam robią. Bo jeszcze im głupoty do głowy przychodzą, bo jak jest kobita, to przypilnuje faceta. A tam na plebanii nie ma. No i co? Zróżnicowanie. Kochani, różnice są potrzebne. Pamiętam list pewnej pani napisany do księdza, ale nie do konkretnego księdza, tylko w ogóle do księdza. Wydrukowany w czasopiśmie bodajże w drodze Chciałabym, aby ksiądz był I tutaj są takie różne Chciałabym, aby ksiądz był święty, dobry I ostatnie zdanie Chciałabym, aby ksiądz był taki inny ode mnie Ja pamiętam, jak przyszedłem do mojego księdza katechety pierwszy raz jakie on ma inne mieszkanie Ojej, on ma w domu klęcznik Ojej, on ma takie obrazy I w ogóle ma takie książki jakieś dziwne, teologiczne Ja byłem tym zafascynowany Że on inaczej mieszka a dzisiaj zobaczcie urawniłowka. Jedziesz do Zakopanego, parasole Coca-Coli, RMFMF. Jedziesz do Sopotu, parasole Coca-Coli, RMFMF. Jedziesz do Lublina, parasole Coca-Coli, RMFMF. Wszystko jest ujednolicone nieprawdopodobnie. Różnic, zróżnicowanie. I kochani, jeszcze jedna rzecz. Pan Bóg stwarzał mężczyznę i kobietę, i w ogóle cały świat od rzeczy najbardziej prymitywnych. Od rzeczy najbardziej prymitywnych do rzeczy najbardziej złożonych. Pierw jakieś prymitywne tam płazy, gady, w ogóle pierw jakieś tam węglowodany, to wszystko się tak tworzyło z tej lawy, magmy I na końcu stworzył człowieka i panowie muszę to powiedzieć, niestety na końcu stworzył kobietę. Jako najbardziej skomplikowany system, jako najbardziej skomplikowaną istotę, która jest tak skomplikowana, że sama siebie nieraz nie rozumie. Nie pytajcie panowie, żony, dlaczego płaczesz, Ona często nie wie, dlaczego płacze. Przytulić, nie wyjaśniać. My, mężczyźni, chcemy siadać. Wyjaśnijmy, dlaczego ty płaczesz. Wyjaśnij. Nic nie wyjaśniaj. Przytul, zrób kawę ku prórze. I czekaj, przejdzie. Ja powiem, kochany jesteś. Byłeś ze mną w tych dniach, kiedy je płaka. Ale powiesz mi, dlaczego płakałeś? Nie, jeszcze nie wiem. Będę wiedziała może w drugim kwartale, ale na razie jeszcze nie wiem. Tak a proszę. Drodzy panowie, proszę zwrócić uwagę, tu są panowie z mojego pokolenia. Że te stare samochody, Serenka, Wołga, Warszawa, to były prymitywne samochody, ale jak zamarsz, to się czajnikiem polało i jechał. Teraz jak się zepsuje, nic nie naprawiaj, musisz jechać do serwisu. Tam na komputer wezmą, dopiero zobaczą co jest. System skomplikowany jest dobry, te komputery wszystkie są dobre, ale to się bardzo często psuje. Jak ja pracowałem w parafii, Dwa lata poświęcenia, książę ksiądz o tym wspominał, to przychodzi. To był otwoc, tam było bardzo dużo szpitali, sanatoriów, było dużo kobiet, pielęgniarek, rozwiedzionych, wdów, samotnych, przychodziły do mnie pogadać i te mężatki, miały kłopoty. No i oczywiście zaczynało co cośnia, ja będę płakać. No pani płacze, to normalne. Ja, przepraszam, że nie powiem głupi, mówiłem. Potem już mówiłem, jak ona tak długo płakała. Niech pani nie płacze, niech pani się nie martwi. Jak ja jej okazywałem życzliwość, to ona jeszcze bardziej pokaże, że jest taki dobry dla mnie. Jeden ksiądz mi stary powiedział, nigdy nie mów kobiecie nie płacz, bo ona będzie płakać jeszcze bardziej, tylko możesz jej powiedzieć, jak ty będziesz jutro wyglądać. I ona nieraz natychmiast przestaje płakać. Ale proszę panów, ja mówię tak żartobliwie kobiety, panowie, kobiety widzą i słyszą rzeczy, których my widzimy i nie słyszymy. Wspomniałem już dzisiaj moją mamę, jak poszliśmy na przyjęcie na święta do sióstr zakonnych, zaprosiły siostry z moją mamą, ja wyszedłem i mamą no, wspaniale bo ja mówię, było dobre żarcie. A zauważyłeś tą Maryszkę na obrusie? Ja mówię, jaką mareszkę na obrusie? A co to jest mareszka? A zauważyłeś, jak te kartofle były specjalnie przykojone w te wzorki? Ja mówię, dobre było, ale co na danego był przykrojone, ja tam nie patrzyłem. To, co mówi pan Polikowski, dziecko płacze, kobieta mówi, boli go brzuszek. A skąd wiesz, że nie ucho? Jak ucho, to płacze inaczej. My tego nie słyszymy. Kobiety to słyszą i o tym trzeba pamiętać. Tak jest i musimy przed tym skłonić skłonić głowę. Ale drodzy bracia i siostry, jak to jeszcze Pan Bóg wymyślił? Wszystko to, co jest delikatne i subtelne, a kobieta jest delikatna i subtelna, bo przez nią wchodzi życie, drogie panie, przez was wchodzi życie na świat, nowy człowiek i od strony fizjologicznej, ale nawet jak się narodzi, to wy go wprowadzacie w świat. Dlatego macie delikatne dłonie, dlatego macie delikatne palce. Idę o zakład, że żadna z pan nie ma takiej łapy jak ja. Nie ma w kościele. Może tu jakaś sportsmenka by się znalazła. Ale... Jest proszę Państwa, jak mnie moja mama kąpała jak byłem małym chłopcem maluchem takim, to moja mama pachniała, moja mama była taka mięciutka, moja mama miała takie paluszki żeby do mojego, jak mnie ojciec kąpał to był jak papier ścierny, a jego paluchy rozwalały mi mózg jak moja mama śpiewała kołysankę to tak ładnie śpiewała mój ojciec śpiewał kołysanki na rytm wojskowy i jak już zasypiałem, to mnie budził refrener Jesteśmy różni. Dlatego pomysły, że kobieta idzie do pracy, a facet bierze macierzyński są katastrofą, drodzy Państwo. Są katastrofą. Kobieta ma cierpliwość. Kobieta odpowiada na tysiąc pytań. Mamo, dlaczego tramwaj jedzie? Bo Pan kieruje. A dlaczego Pan kieruje? Bo zarabia pieniążki. A dlaczego zarabia pieniążki? Bo ma żonej dzieci. A dlaczego ma żonej dzieci? Bo się zakochał. Ja przy, jak jadę w tramwaju taka kobieta odpowiada dziecku przy siedemnastym pytaniu, już jestem psychicznie wykończony. Dlaczego nie jesteśmy autystami, drodzy Państwo? Bo nasze mamy, nasze odpowiadały nam na setki pytań. Wy macie cierpliwość. Nie mów, do, że moja żona jest gadatliwa. Bogu dzięki. To Twoje dziecko będzie normalne. Dziecko przychodzi do ojca, bo coś pytam i chce przeczytaj. Znajdź sobie w internecie. Trzeba, jesteśmy różni, ale proszę Państwa, wszystko, co delikatne, dostaje od Pana Boga osłonę. Mózg jest najbardziej delikatną tkanką w w organizmie człowieka. I mózg dostał czaszkę. Proszę Państwa, gdyby nie czaszka, wszyscy bylibyśmy psychicznie chorzy. Już dawno byśmy się tak z tą głowę uderzyli nieraz, że mózg by się uszkodził. Więc dostaliśmy czaszkę. Serce, płuca. Co za delikatność. Klatka piersiowa. Kości. Mogę tu się uderzyć i się nic nie stanie, bo są kości. I kobieta jest tak subtelna i delikatna. Potrzebuje ochrony. I dostaje faceta. To jest genialny Pan Bóg to wymyślił. To jest Wystaje faceta właśnie twardego, mocnego, silnego, żeby ją chronił. Żeby ją chronił. Dlatego te wszystkie rozmowy, kto w domu rządzi, są głupie. Proszę Państwa, ja zadam pytanie. Jak się dwóch prezydentów spotyka? Merkel się spotyka z Kaczyńskim. To kto tam rządzi w Belwederze? Ktoś powie, prezydenci, nic z tego, oficer ochrony. On ustala, gdzie jest krzesło, gdzie, gdzie światło, gdzie stoją reporterzy. On może wyp wyprosić prezydenta, on może wypchnąć, we, wypchnąć prezydenta do samochodu. Zasłonić go musi swoim ciałem. I dlatego facet jest ochroniarzem żony. Kto rządzi? No ona jest ważniejsza, ale on rządzi. Dla jej dobra, ma się dać porąbać, ma się dać zabić dla jej dobra. Świat stanął na głowie, Opowiadano mi, moi znajomi. Pod Warszawą kupili sobie psa, mieli go trzy dni, wilczura wspaniałego i ta pani go pogłaskała po, pod włosy jakoś. W pies się wściekł i rzucił się na tych swoich nowych właścicieli, oni się schowali w garażu i trudna sytuacja, komórki nie mają pies wściekły biega po podwórku do domu 20 metrów, no w tym garażu siedzą i mąż mówi do żony kochanie, słyszałem, że psy nie gryzą kobiet ubrał ją w waciak w kalosze rękawice ogrodnicze wypchnął ją na podwórko i mówił, osłaniam cię a czy nie jest tak? coś się dzieje z synem żona mówi do męża, idź na wywiadówkę coś, nasz chłopak. A ja tam nie będę szedł. Ty jesteś ochroniarz rodziny. Ty jesteś ochroniarz rodziny. Żona to chodzi, jak on ma roczek, dwa, trzy, to tam do przedszkola. Potem, kiedy chłopak staje się mężczyzną, ty jesteś ochroniarzem. Ty bronisz rodzinę. Drodzy bracia i siostry, tylko, że facet potrzebuje siły do tego. Potrzebuje dużo siły do tego, żeby żonę chronić, żeby rodzinę chronić i skąd on to ma mieć, tą siłę. Pan Bóg to genialnie wymyślił. Kiedy się Adam pierwszy raz odezwał w Biblii? Adam na razie milczy, jak prawdziwy facet, dużo nie gada. I nagle Adam się odzywa. Pierwszy raz na kartach Biblii Adam otwiera usta, a mało otwiera, krzyczy. Dlaczego? Jak zobaczył Ewę. Ta jest kością z moich kości, ciałem z mojego ciała. To zrobiło na nim wrażenie. Piękno kobiety. I Pan Bóg wymyślił to tak, że piękno kobiety ożywia mężczyznę uruchamia nieprawdopodobną siłę w nim. Kochani, jak ja pracowałem na parafii młody kościelny, widziałem to kiedyś przez okno, rąbał drewno rozebrany do pasa, muskulatura taka z 20 parę lat chłopak, naprawdę śliczny mężczyzna. Rąbał drewno i przyszły trzy studentki i stanęły obok. Więc on tą górę drewna, co miał rąbać godzinę, porąbał w 15 minut. Potem porąbał pieniek do rąbania drewna. A kiedy zaczął rąbać kulę ziemską, Powiedziałem, facet, uspokój się, uspokój się. Drogie panie, wy nie jesteście od roboty. To znaczy, kobieta oczywiście pracuje, gotuje, sprząta, może być biznesmenem, lekarzem, dentystą, ale aktywność to nie jest wasza specjalność. Bo ja to jeszcze jedną rzecz muszę zaznaczyć. Ja tu będę mówił mężczyzna, to kobieta tak... Proszę państwa, to nie jest tak, że kobieta ma mieć tylko kobiece cechy, a mężczyzna ma mieć tylko męskie cechy. Nie. Mężczyzna ma też kobiece cechy. Ja tu nie spojrzę, w którą stronę, ale jak mówiłem przykład na płyszy świętej o tym chłopcu, co zadzwonił do Ojca, to się jeden Pan w Kościele tak ładnie rozpłakał i to jest piękne. Jezus płakał. Jezus płakał. Mężczyzna też, jak żona zachoruje, tym dzieckiem się jakoś zajmie, obiad ugotuje. Mężczyzna coś tam przeszyje, no, musi to robić. Kobiety też potrafią odnawiać. Kobieta zostanie sama, musi sobie sama radzić. Tylko, proszę Państwa, cechy męskie muszą być, muszą być specjalizacją u mężczyzny. Muszą być jego domi, u niego dominować. Powtarzam, są naprawdę w Polsce kobiety, które lepiej ode mnie grają w piłkę. Na pewno są kobiety, które grają tam w jakichś ligach piłkarskich. Ja już nie gram. Ale ducha do piłki. Idę o to, że ja się będę głośniej wrzeszczał na meczu piłkarskim niż one. Ducha do walki ja mam większego, chociaż ona to lepiej robi ode mnie. Naszą specjalizacją jest właśnie aktywność, walka, bitwa. Zwróćcie uwagę, to jest, to jest przepiękne, jak, się, jak jest przyjęcie, nieraz mnie zapraszają gdzieś tam na jakieś imieniny, rocznice, ślubu. ja tak przychodzę i teraz od razu zbieram materiał na, na kazania. To jest przepiękne, proszę Państwa, jak się ludzie szykują do przyjęcia, panowie sobie siadają, jakieś aperitif, piwko otwierają, panie idą do gospodyni jeszcze do kuchni, coś tam pogadać. Słuchajcie wtedy, o czym są rozmowy. Faceci, Ile ci pali na setkę? Nie. Sześć, no to mi cztery. Lepszy, lepszy jestem, lepszy. Ile gdzieś tego kredytu? Na jaki procent? Na dwanaście. Patrz, to ja na dziesięć, lepszy jestem. My ciągle, panowie, ze sobą walczymy. Przyjrzyjcie się, jak przed supermarketem mężczyźni zamykają samochody. Zamknie samochód, odejdzie pięć kroków, odwróci się i zobaczy, jak mój samochód prezentuje się na tle innych samochodów. <śleszy> To jest ciągła walka. Ile ci pali? Jaki masz program? Windowsa? Czy masz pirata? Ile zapłaciłeś? Kiedyś jeden chłopak szedł, a dziewczyny grały w gumę. Wiecie w tą grę. I mówi do nich, która z was wygrywa? Żadna. My sobie tylko tak gramy. To po co taka gra? Gra jest po to, żeby wygrywać. I nawet ten facet, który przegrał wszystko, nie jeden taki jest w Polsce, uważa się za zwycięzcę. Żona mówi, zobacz, sąsiad pobudował dom. Palant. To co, że pobudował? Ja i tak jestem od niego lepszy. Bo ja to wiem, że on jest palantą, to on tego nie wie. My jesteśmy specjalistami od walki, od zmagania się, od takiego mocowania się, siłowania się. A o czym rozmawiają kobiety w kuchni? O relacjach personalnych. Bo wy, drogie panie, jesteście specjalistami od relacji. My wpro wy wprowadzacie nowe życie w świat. Wy się znacie na ludziach, relacjach. Kto z kim kobiety... W tej kuchni. Beatka jest jeszcze z Andrzejem. Paczucja się pokłóciła pokruci, z, z Krzysztofem, już nie są rady. A jak to dziecko wieści? Ono zdała te studia? Kobiety rozmawiają o ludziach, faceci rozmawiają o rzeczach. Uważajcie, dziewczyny, facet cię będzie chciał przerobić na rzecz, odruchowo, zrobić z ciebie rzecz, przede wszystkim w łóżku. Nie będzie go obchodziło twoje zbawienie, szczęście, tylko żeby było fajnie, żebyś założyła takie falbanki, a nie inne, żeby była rzecz miła. Nie pozwólcie nigdy zrobić siebie rzeczy. Jak chodziłem do mojego znajomego, któremu się urodziło dziecko, siedzieliśmy przy kawie, dziecko w drugim pokoju spało, to on od czasu do czasu mówił, żartobliwie oczywiście, przepraszam Cię, muszę zobaczyć, czy się mojemu dziecku podwozie nie zmoczyło. Dla niego to było podwozie. To, są, to jest takie techniczne podejście do spraw. Waszą specjalnością, drogie Panie, jest piękno i grzechem ciężkim który niszczy małżeństwo, jest to, kiedy kobieta przestaje dbać o piękno. Mi nie chodzi, drogie panie, że macie robić codziennie super makijaże i chodzić na wystrzałowych szpilkach. Nie. Pięk... Dzisiaj świat sprostytuował piękno. Dzisiaj piękna kobieta to jest kobieta atrakcyjna erotycznie. To jest kłamstwo. Kobieta może mieć 80 lat i ona może być bajecznie kobieca, a może być kobieta, która jest modelką i nie być kobiecą. Ja bardzo widzę wiele pięknych kobiet na Starym Mieście w Warszawie, na ulicach. Państwo widzicie, plastikowe i sztuczne. Plastikowe i sztuczne, ciągle mierzące się, ważące, ciągle chodzące na jakieś liftingi. I ciągle się boją, nie mają pokoju w oczach. Ja tak lubię Boże Ciało w Warszawie. Kiedy idzie procesja, wychodzą te stare, przedwojenne warszawianki, zakładają swoje kapelusiki, rękawiczki długie i do nas księży machają. Po osiemdziesiątce już wolno. one są śliczne, proszę Państwa, wspomniałem moją mamę ona ma 84 lata, jest starszą kobietą jak ja do niej przychodzę do domu i czeka na mnie filiżanka kawy na takiej serweteczce a obok jest taki, taki talerzyczek gdzie leży dla mnie czekoladka a tu jest kwiatuszki posprzątane a tu jest zrobione i ona mnie ucałuje, uściska i zapyta jak ja się czuję to to jest eksplozja kobiecości ona jest bombą kobiecości proszę Państwa, chociaż nie jest erotyczna bo ma 84 lata, jest starszą panią Drogie Panie, o takie piękność, jedną z najpiękniejszych kobiet, jakie w życiu widziałem, była to siostra Karmelitanka w jednym mieście. Pojechałem z kolegą tam w jakiejś sprawie do tych sióstr, żeśmy się jeszcze wygłupiali. Wiecie, siostry, z siostrami się rozmawia przez yy, kratę. Jeszcze jest takie czarne płótno naciągnięte. One nieraz to płótno otwierają. Już czekamy na tą siostrę przełożoną. Ja mówię do kolegi, tylko ty zachowuj się poważnie. On mówi, ja będę, ale ty się zachowuj poważnie. Wiesz. Nie wygłupiaj się, bo to poważna siostra zakonna. Nagle słyszymy, za tą kratą coś się rusza, coś ktoś krzesło przestawia, materiał czarny się odsłania. Myśmy zrobili taką minę. Tak pięknej kobiety nie widzieliśmy. Proszę Państwa, co widzieliśmy? Widzieliśmy nawet jej włosów, nie widzieliśmy, nawet jej uszu nie widzieliśmy. Widzieliśmy pół policzka i oczy, i nos, i usta, i uśmiech. To było coś nieprawdopodobnego. Ja nie widziałem jej nóg, ja nie wiem, czy ona była wysoka, czy ona była tęga, czy nie tęga, bo siedziała za krześle przed nami. Była przepiękna. Drogie Panie, czy masz lat 60, 70, czy jesteś babcią, czy jesteś tęga, czy ważysz 80 kg, czy 40 to jest nieważne. Masz być piękna w sercu i to jest Twój obowiązek, żeby się mężczyzna Tobą zachwycał. Zachwycał. Ja mówię, najlepszy gabinet kosmetyczny to jest konfesjonal. Możesz napakować na siebie te wszystkie kremy L'Oreal. Jak masz grzech, jest niepokój od Ciebie bijący. Kobiety są nerwowe, bo niestety też odchodzą od, od prawa Bożego. Pokój serca to daje piękno. To daje piękno. Mógłbym wam opowiadać do rana o moich miłościach, emerytkach z parafii, jakie one są piękne, jakie urocze, jakie śliczne. Bo kobiety właśnie waszą siłą jest piękno. Wy, wy macie coś takiego, że my mężczyzna może być przystojny, mężczyzna może być uroczy, ale to nie jest to. Kiedyś przyszli do mnie studenci, Dwie studentki dwóch studentów. Studentki usiadły sobie na wersalce, chłopcy usiedli na fotelach. Ja włączyłem jakąś muzykę. I dziewczyny tak dla żartu zaczęły w powietrzu robić tak rękoma. Tak w rytm tej muzyki. Chłopcy patrząc na te swoje koleżanki próbowali ich je naśladować. Ale ich kończyny górne nie mogły złapać tego rytmu. One płynęły na wersalce. Ja się nie, nie mogłem się na nie napatrzeć. To trwało pół minuty. Mężczyzna tego nie zrobił kobieta jest piękna we wszystkim jak jest wielka, mała jeśli jest sobą, mój kolega opowiadał, że jeszcze za komuny widział trasą łazienkowską jechała kobieta maluchem i nie miała powietrza w, w prawym kole zatrzymała na zatoczce autobusowej wysiadła, otworzyła silnik popatrzyła, zamknęła i pojechała dalej i on mówi stary, ona nie była głupia ona była piękna w swojej bezradności. No skąd ona ma się tam znać, że, że szarpie coś samochodem? Ona była piękna w tej bezradności. Żebym potrafił, to bym jej tą koło zmijał do białego rana. Idźcie do galerii sztuki. Obejrzyjcie obrazy. Mnóstwo obrazów. Kobieta z rozwiązczonymi włosami, kobieta z kwiatami we włosach, kobieta leży na sofie, kobieta podpiera głowę, kobieta jest naga, to jest akt, różne znajdźcie w galerii sztuki w Budapeszcie, we Frankfurcie w Monachium obraz, że facet leży na sofie a jak facet leży na sofie to się ma ochotę powiedzieć stary, weź się z jakąś robotę bo my nie jesteśmy od piękna i teraz drodzy Państwo my sobie do tego dojdziemy wiele kobiet straciło piękno bo się zaczęło zamieniać facetów Fa -fa facet przestał reagować na piękno żony i stracił siłę Stracił siłę. Drogie Panie, troska o piękno duchowe jest obowiązkiem. Mam być piękna duchowo i wtedy mój mąż, oczywiście to nie, nie przekłada się w taki stuprocentowy mechanizm i determinizm, ale w tym coś jest. Troska o piękno. Mężczyźni zmieniają świat aktywnością. Kobiety zmieniają świat przez swoje, przez swoje piękno. I dzisiaj dlacz, i, y, szatan co chce zrobić? Drogie Panie, szatan chce Was pozbawić poczucia piękna. Od czego zaczął szatan w raju? On znał kobiece serce. Szatan jest inteligentny. Przyszedł do Ewy, ja teraz będę oczywiście nie mówił dosłownie, i mówi Ewo, Pan Bóg ci dał cały raj. No cały. Ale jednego drzewa ci nie dał. No nie. A widzisz? Gdybyś była piękna, on by ci dał wszystko. A nie dał ci wszystkiego. Kobieta chce mieć wszystko. Kobieta chce mieć wszystko. Niech kobieta zobaczy u męża jakiś numer telefonu w komórce. Co to za numer telefonu? Kto dodzwonił? Coś ty za kobietę podwoził? Z kim ty na parkingu rozmawiałeś? I dobrze, drogie panie, oczywiście zazdrość się może stać obsesją, ale Bóg jest zazdrosny. Kobieta powinna się tym interesować, tylko nie, żeby zaczęła nie wierzyć mężowi i go śledzić i tak dalej. Ale szatan uderza. I Ewa przestaje wierzyć w swoje piękno. Większość kobiet, które do mnie przychodzą, dziewczyn, kobiet, mężadek, panien, przestało wierzyć w swoje piękno wstydzą się swojego ciała ja nieraz żartuję takie dziewczyny, które należą do grup religijnych ostentacyjnie się zakup proszę Państwa, klasyczny model ubrania za długi swetr, żeby nawet dłoni nie było widać żeby palców nie było widać golf, ale taki golf potąd jeszcze na wszelki wypadek polar założony zasunięty polar tutaj włosy rozpuszczone, tak długie włosy rozpuszczone i tylko oko widać pokaż się pokaż swoje piękno proszę Państwa, to jest pycha ja jestem tak beznadziejna, jeżeli tak za mnie nic nie będzie więc nie ma co tutaj pokazywać nie, pokaż, pokaż nie bój się zakwitnąć nie bądź ściśniętym kwiatkiem pokaż swoją bezradność, prostotę to jest ten, ten, ten urok szatan zaatakował i szatan atakuje, podcina skrzydła ile dziewczyn usłyszało miałaś być chłopakiem narodziłaś się ty baba ale już niech będzie Ile dziewczyn ma podcięte skrzydła, bo kiedyś były nie. Tato, tato, opisywał Eldridge, sytuacja dziewczynki na basenie. Zjedź ze mną do Brodzika po takiej zjeżdżalni. Oj, daj mi spokój, Tatusiu, zjedź, bo ja się sama boję. No to tatuś bierze dziewczynę na kolana, zjeżdżają do Brodzika, Brodzik jest płytki, ojciec sobie skręca nogę. I przy wszystkich, przy wszystkich ludziach na basenie mówi do córki: przez ciebie się zawsze dzieje zło ona potem ma 30 lat, jeździ konno spada z konia, od razu mówi ten koń mnie wyczuł, jestem zła co ty mówisz? jestem zła, proszę mnie nie pocieszać pies na mnie szczeka, wyczuł mnie pies psy wyczuwają ludzi jestem zła i niedobra nie wierzy w swoje piękno jestem przekonany, że ktoś ci powiedział kolega z klasy, że masz krzywe nogi że ci, nic z ciebie nie będzie ojciec jak miałeś 16 lat powiedział, że jesteś taka pryszczata że nikt cię nie pokocha i w serce co robi Ewa? Co robi Ewa, kiedy przestaje wierzyć w swoje piękno? Oczywiście, wiadomo co robi. Ewa myśli tak, skoro ja nie jestem piękna, to Adam mnie nie pokocha. Nie będzie się mną opiekował, bo nie mam w sobie tego piękna, które jest potrzebne, żeby mężczyzna się zafascynował kobietą. Więc Ewa zaczyna kontrolować Adama i rządzić Adamem. I każda kobieta, która przestaje wierzyć w swoje piękno, zaczyna rządzić facetem. Co robi Ewa? na tu Adamie. Masz jabłko? Zjedz to jabłko. Ona przejmuje inicjatywę. Jak Polska długa i szeroka. Jak świat długi i szeroki. Jak siedzisz, jak pijesz, nie garb się, nie tą łyżkę wziąłeś, jak kierujesz samochodem, jak odbierasz telefon, tak się nie mówi, nie oglądaj tej telewizji tyle. Proszę Państwa, nawet przy mnie, przy gościu, jestem obcym człowiekiem, często w rodzinie, sto razy kobieta zwróci uwagę mężczyźnie przy stole. Sto razy na godzinę. Każdy by sfiksował, nawet najzdrowszy. Kobieto, uspokój się. Poszukaj swojego piękna i uwierz mi, on cię pokocha, on się Tobą zajmie. Oczywiście to nie jest takie proste, że, że to się stanie z dnia na dzień, to wymaga nieraz pracy, rozplątania wielu konfliktów, ale od tego się to bardzo często zaczyna. Pamiętajcie, piękno jest. piękno każdy człowiek. Ja znam osoby niepełnosprawne, które są przepiękne. No, które są przepiękne. A powtarzam, znam zdrowych byków, którzy na siłowni są napakowani sterydami. I są smutni, struci. Nie, nie do rzeczy. Nie, nie, nie wagą się mierzy piękno człowieka. Nie centymetrem. Nie tam wymiarami. Nie... A teraz świadcę mówić. Używasz ten krem? Nie używasz tego kremu? Ojej. Weź mięsz zmarszczki. Używasz ten szampon bez szuklady. No, to twoje włosy będą strasznie pokręcone. I, I siedzi człowiek przed telewizorem, ogląda to codziennie po pięć razy wieczorem. I kobiety są zaniepokojone właśnie. Jest taka rozpacz. Czego oczekuje? Męż... Czego oczekuje kobieta od mężczyzny? Pamiętajcie Panowie, tego, żeby powiedzieć o piękniej. Tego powiedzieć, że jesteś dla mnie ważna, że się czegoś domyśliłem, że coś dla Ciebie zrobiłem. Kiedyś przyszła do mnie jedna pani pomrze świętej i mówi Pytam męża, ty mnie kochasz? A on mówi No raz ci powiedziałem przecież. I nie odwołałem, to się liczy cały czas. Facet myśli logicznie. Minimum nakładu, minimum energii. Po co w kółko powtarzać to samo? Przecież jest w kancelarii napisane w aktach, nie podpisałem się, że Cię kocham. Ale tak się straci. To jest ta mentalność kobiety, że trzeba powtarzać, trzeba dotykać. Dobrym słowem, trzeba zauważyć. Broń Boże, bez takich tekstów, że jak żona przychodzi i mówi, zobacz jaką mam nową sukienkę, ile ta szmata kosztowała. To jest morderstwo, to jest morderstwo. To jest zabójstwo czegoś, co jest takim źródłem ożywiającym. Ale czego przede wszystkim oczekuje kobieta od mężczyzny? Wysłuchania. Wysłuchania. My, panowie, podchodzimy do tego, do, do zwierzeń kobiety często jak do y, problemu. Żona mówi do męża. Moja szefowa w pracy jest niedobra. Mąż mówi, jest problem. Jak go rozwiązać? Hm. Zmień pracę. Ona mówi, ale po co? Praca jest dobra, tylko szefowa jest niedobra. Ja czy tylko chciałam o tym powiedzieć? Drodzy panowie, kiedy żona opowiada, a będzie opowiadać, to jest jej dar, to jest nie, nie wada, to jest jej dar, nad którym trzeba panować, bo nad każdym darem trzeba panować, ale to jest jej dar, więc kiedy żona do Ciebie będzie opowiadać, to tylko mów jedno. Co? Niesamowite, rewelacje. Fantastyczne, super, ale boskie, naprawdę. I ona Ci powie, mężu, tak jak z Tobą z nikim mi się nie gada. Ale proszę teraz zapamiętać, dla kobiety najważniejszym mężczyzną jest ten, który ją wysłuchuje. Dopóki mąż, na rzecz, jak jest narzeczonym, słucha żony, to jest dla niej najważniejszy. Jak po ślubie mówi, daj mi święty spokój, no to dla żony się stanie najważniejsza koleżanka w pracy, bo ona ją wysłuchuje. Albo kolega w pracy, co niebezpieczniejsze. Albo listonosz, co już bardzo niebezpieczne. Drodzy panowie, nie dziwcie się, bo mówicie często, co ty do tej matki tak dzwonisz? Dzwonisz do tej matki, gadacie, gadacie, gadacie. Matka słucha. Słucha swojej córki. Dlatego to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, czego kobieta oczekuje od mężczyzny, no właśnie, to jest najtrudniejsze zadanie na świecie, że on się domyśli. Kobieta chodzi smutna dwa tygodnie. Mąż mówi, ty ja już nie wytrzymuję tej atmosfery w domu. Co się stało? Przecież od dwóch tygodni wyraźnie milczę. Wyraźnie milczę. Żebyś mnie zaprosił do filharmonii. To nie możesz powiedzieć. Jakbyś mnie kochał, to byś się domyślił. Drogie panie, my jesteśmy geniuszami oczywiście faceci, ale my się nie domyślimy. Trzeba powiedzieć, zaproś mnie do filharmonii i dać dwa tygodnie wolnego. Facet sprawdzi, gdzie jest filharmonia, co się robi w filharmonii, jak się tam kupuje bilety i przyjdzie za dwa tygodnie i powie, patrz, mam. To są drobiazgi. Czego mężczyzna oczekuje od kobiety? Podziwu, drogie panie. Podziwu raz na tydzień w kuchni, jak będziesz kroić chleb, to tak westnij. Co my byśmy we Ciebie zrobili? Będzie w drugim pokoju na Wersalce? Usłyszy. Powiesz, wyrzuć śmiecie Nie usłyszy. Co my byśmy we Ciebie zrobili? Usłyszy. Drogie Panie, i to tak na poważnie, powiedziałem o kobietach, które mężczyznom walą 100 krytyk na minutę, na godzinę. Jesteście często bardzo powściągliwe w chwaleniu męża. No bo co, jak ja go tak pochwalę, to co, ja głupia jestem? Powiedz mu, że jest mądry. No jak ja mu ja powiem, że on jest mądry, to znaczy, że co, ja głupia jestem? Nie. Ty nie jesteś głupia, ale on też nie jest głupi. Drogie panie, przypomnijcie sobie i do spowiedzi z tym trzeba pójść, że często za nic nie chwalę męża, a tylko go duję. Głupie jesteś, beznadziejny jesteście. Nawet jeśli tak jest. Pewna pani, mam ten artykuł, szkoda, ni niestety go nie zabrałem. Pewna pani pracowała z dziećmi, i zauważyła, że dzieci wydobywa się z takich ich dziecięcych depresji, kiedy je się chwali. Panie, pracujecie w przedszkolu, to, to, to wracujecie z dziećmi. Ładnie zbudowałeś domek, ładnie żyć z ładnie namalowałeś, nawet on tam krzywo namalował, ale ładnie, nie no, różyczka jest ładna. I dziecko wtedy ożywa. I ta kobieta mówi, kurczę, spróbuję ten sam wariant z mężem. Ożył. Ożył, proszę Państwa. ale kobiety mają z tym wielkie kłopoty, żeby pochwalić męża. Kiedyś mi jeden Pan opowiadał, że chciał zabrać żonę na wczasy. Ale nie chciał z internetu szukać ośrodka, bo to się można naciąć przez internet. Tylko powiedział, pojadę na Mazury, sprawdzę ten ośrodek, zobaczę wszystko własnymi oczami i dopiero zarezerwuję. I pojechał. Znalazł ośrodek, piękny pokój, zarezerwował, wraca do żony, mówi, słuchaj, jaki mamy super domek, wszystko zarezerwowałem w sierpniu. co ty? No i dobrze, pojechali w sierpniu, mąż się wprowadza, mówi, "Popatrz". Zobacz, jakie masz dwa fotele na balkonie, leżaczki elegancko, kuchenka, telewizorek. No, może być. No, ostatecznie ujdzie. Mówi, proszę księdza, poszedłem do łazienki w wiadomym celu. Słyszę, a moja żona dzwoni do matki. Mamo, jaki mam apartament, jakie fotele, jaka łazienka z telewizor. Czekaj, muszę kończyć. <głos> żebym ja nie usłyszał, żebym ja nie usłyszał, że coś dobrze zrobiłem. Że za, coś, że za coś zostałem pochwalony. Ja wiem oczywiście, że może mi dużo złego, ale drogie Panie, nie ma takiego człowieka, żeby go za nic nie pochwalić. Nie ma takiego człowieka. Że jeździcie 20 lat samochodem i wypadku nie miał. Jest za co pochwalić. Przepraszam, kurczę, jest za co pochwalić. 15 lat jeździmy, no tu, do tego. No, dziękuję Ci, chodź tutaj, buziaka, ty mój kierowca, ty mój ochroniarz. Że dobrze jeździsz. Ale faceta jest to mistrzostwo świata. Jeszcze sobie do tego wrócimy, ale już kończę, żeby przed dziewiątą skończyć. Drogie panie, a najbardziej mężczyzna chce być mistrzem w sprawach łóżkowych. I pamiętajcie, wykpienie męża, bawienie się nim w sprawach łóżkowych, to jest praktycznie samobójstwo dla małżeństwa. Jakiś jeden pan powiedział, współżyłem z żoną. Ona wyraźnie mi lekceważyła. Pozwalała na to współżycie, ale cena na zegarek patrzyła w czasie aktu seksualnego. Zobaczysz, jak się na tobie zemszczę. Zobaczysz, jak się na tobie zemszczy. Pan Jacek Pulikowski napisał w książce jedną rzecz, którą powiedziałem na nakazaniu świętej Anny i o mało mi jedna pani nie zabiła. Dobrze, że tą książkę miałem i pokazywałem, że to nie ja, że to jest napisane, wydrukowane. Co tam było napisane? Że 90% alkoholizmu, w, w, takiego alkoholizmu, że facet zaczął pić po ślubie, nie, że pił przed ślubem, tylko, że po ślubie zaczął pić, 90% związane jest z odrzuceniem przez żonę w dziedzinie seksualnej. A dostaniesz, a nie dostaniesz, a jak będziesz grzeczny, a może zobaczymy. Tak? To ja Ci pokażę, na co mnie stać. I proszę Państwa, to jest tragedia, że potem taka kobieta przychodzi do konfesjonału i mówi, mąż pije pije bije tragedia. A dlaczego on tak pije? Nie wiem. Nie mam pojęcia, o to, czy on tak pije. A Pani czymś go poniż. Nie. Kobiety mówią, ja to wszystko dla tej rodziny robiłam. Wszystko dla dobra rodziny a się poświęca... Wszystko? trzeba ja znam taką jedną kobietę, co robiła wszystko dla rodziny. Maryja z Nazaretu się nazywała. Wpadamy w pewne skrajności. Otóż trzeba poznać te mechanizmy, o których przypomniałem tutaj pokrótce, piękno kobiety porusza mężczyznę. Jest sobie zdolny naprawdę do wielkich rzeczy. Trzeba się. kobieta, mężczyzna ma, musi wysłuchać kobiety jej serca dla samego wysłuchania, dla samego bycia blisko dla, samego, dla samej akceptacji osoby, ale kobieta musi go też za to pochwalić bo jeśli wejdziemy na ten yy, rejon, że kobieta kontroluje mężczyznę że, że ciągle go poniża jeśli komuś 100 razy mówi, że jesteś zły, to się stanie zły, to jest tak zwana prognoza samosprawdzająca się I już na koniec, za 4 minuty 9 mój kolega ksiądz chodził po kolędzie i wszyscy w całym bloku go pytali, czy ksiądz już był pod dziewiętnastką? On mówi, nie. Hmm, to nie ksiądz idzie pod dziewiętnastkę, ale tam jest straszna. Za dwa mieszkania idzie ksiądz pod dziewiętnastkę? To nie ksiądz uważa tam pod dziewiętnastką. I on mówi, co to pod tą dziewiętnastką jest? Bo tam ta żona, to tego męża, coś już ludzie zaczęli przybąkiwać. Stuka do drzwi, otwiera kobieta. Witam księdza serdecznie. Proszę tu stanąć. Proszę się przesunąć. Czy pani chce, żebyśmy się modlili? Życzę sobie tego. Mężu, stań tutaj, nie tutaj, troszeczkę dalej to. No i pomodlili się i ksiądz mówi: "Czy państwo jesteście szczęśliwi?" On mówi: "Oczywiście, że jesteśmy." Ale pana pytam, on też jest szczęśliwy? Proszę księdza. Ta pani. Ja się przed ślubem modliłam o dobrego męża. To mam dobrego męża. On się nie modlił, to ma jak ma. Są to oczywiście żarty, które tu opowiadam z całą premedytacją, żebyście Państwo nie zasnęli, bo stężenie dwutlenku węgla robi się w kościele coraz większe. Ale to jest, to jest naprawdę tragedia. Pamiętajcie, mąż ma być ochroniarzem, rycerzem, wojownikiem i trzeba w tym pomóc. Kobieta ma być piękna i też jej w tym trzeba pomóc. Musimy sobie nawzajem pomagać, bo inaczej, jeśli szatan wejdzie i zrobi to, co zrobił z Ewą i Adamem, że on się jej poddał, a ona zaczęła tam decydować, to się skończyło to katastrofą.